Gdzie... E, mówimy się o chorych, uwalniamy ludzi od zniewoleń. Mówimy e, te proste prawdy ewangeliczne. E, jeżeli szukasz Boga, e, jesteś osobą, która szuka Boga, możesz się odpowiedzieć e, swoim sercem na Boże wezwanie, Jeżeli jesteś chory. E, możesz dzisiaj przyjąć to trupienie. Możesz zostać też uwolniony, jeżeli zechcesz. To jest wszystko w jakby Twojej gestii. Wszystko jest zależne od tego, czy Ty będziesz tego chciał, czy Ty tego nie będziesz chciał. My możemy też się modlić o każdy Twój problem, o to, co w Twoim życiu nie przejmie, nie gra. Bóg chce, żeby nasze życie było pełne, żeby nasze życie było obfitujące. Bóg chce, żeby nasze życie było życiem zwycięskim. Bóg chce, żeby nasze życie było a Tak naprawdę na miastku nieba tutaj na ziemi to jest wszystko możliwe, mimo że ten świat jest zły, mimo tego, że ten system tego świata jest chory. Ale e, Pan Jezus, kiedy modlił się do Ojca przed swoim odejściem, przed pójścią na krzyż, On mówił, Ojcze, ja nie proszę Cię, żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich zachował od złego. Żebyś ich zachował od złego, czyli Bóg chce, abyś był zachowany od zła. Zachować cię chce od zła. To jest wola Boża. wiecie, To jest wola Boża, żeby, żeby człowiek był zachowany od zła. To nie jest Boża wola, żeby człowiek doświadczał tego zła. Bóg chce, żebyś był zachowany od tego zła. A więc wszelki przejaw, wszelki przejaw zła jest nieboży. Bóg jest dobry i tylko dobry. I Bóg nie zajmuje się tym, żeby człowieka, poprzez jakąkolwiek formę zła, czegoś nauczyć, a doświadczyć w jakiś sposób. Ludzie mówią niesamowicie, on doświadcza, sprawdza. Ja mówię, wiesz co, niczego nie sprawdza. bo Bóg wszystko wie o Tobie. On wie, jaki swój początek, jaki koniec. Wiecie, że Bóg o nas wszystko wie. Zanim się pojawiliśmy tutaj na Ziemi, to byliśmy dla Niego e, jak wydruk z bankomatu. Od A do Z wszystko będzie na każdą naszą reakcję, na każdą sytuację. Rozumiesz? Oni to nie sprawdza Cię, nie? To nie o to chodzi. Jest to zresztą dzisiaj czas na to, aby, aby o tym mówić. Jeżeli będziesz czegokolwiek chciał się dowiadywać głębiej o, o, o Bożych rzeczach, zapraszamy e, zawsze co miesiąc, w tym miesiącu nawet chyba wychodzi nam to dwa razy, bo 28, 28 mamy kolejną szkołę wiary. Gdzie będziemy budowali kolejne fundamenty, Robimy to przez cały, będziemy robić to przez cały rok tutaj w Kielcach, ponieważ chcemy w ludziach, którzy się na to zdecydują, którzy będą mieli takie pragnienie, zbudować bardzo silny czpień wiary, aby z tych ludzi wylewało się Królestwo Boże na region. Ponieważ chcemy tworzyć takich ludzi, chcemy tworzyć uczniów, ludzi, którzy będą w stanie poruszyć regiony, nie tylko poruszyć swoją klatką schodową, nie tylko poruszyć swoim życiem, ale poruszyć regionem. Dlatego też, jeżeli nie z czegoś chciał się dowiadywać więcej, zachęcam Cię, żebyś przychodził na te cykliczne nauczania co miesięczne. Natomiast dzisiaj ja bym chciał się skupić na tym, o czym mówiłem przed chwilą, żeby każdy, każda, z, każda z tych osób, które są tutaj, mogły dzisiaj przyjąć od Boga swój przełom. To jest niesamowicie ważna sprawa, że Bóg chce, aby w Twoim życiu, w każdej dziedzinie, był przełom tego rodzaju, że ty pójdziesz dalej i osiągniesz coś więcej. Czyli krótko powiedziawszy, Bóg chce, żebyś był zdrowy, On nie chce, żebyś Ty chorował. A wiedzą chce Cię dzisiaj uzdrowić, On, no, chce. Jest takie piękne miejsce w Biblii, kiedy trendowaty przychodzi do Jezusa i mówi, jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić. I to jest odpowiedź Boga, chcę. To jest Boga dla Ciebie, ja chcę mówi, ja chcę, to jest moja wola. To jest moja wola. To jest moja wola dla Ciebie. Rozumiesz? Przecierał, nie musisz na to sobie zasłużyć. Nie musisz na to sobie zapracować. To jest wszystko za darmo. To jest z łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Czyli w ogóle nie zasługujemy na te dobre rzeczy. Żaden z nas nie zasłuży na te dobre rzeczy. Nikt z nas nie zasługuje na niebo. Nikt z nas nie zasługuje na zdrowie, nikt z nas nie zasługuje na jakąkolwiek formę dobra. Rozumiesz? Nikt z nas. Ale jest to łaska. On nam to dał. Narodziliśmy się z Bożego Ducha. Ci, którzy już poznaliśmy Jezusa, być może są wśród Was takie osoby, które jeszcze nie oddały życia Panu Jezusowi. Jeżeli nie oddałeś Panu ży życia, Panu Jezusowi, ja bym chciał, żebyś to dzisiaj mógł zrobić. To byś podjął dzisiaj jakąś decyzję. E ale każdy, kto się narodził z Bożego Ducha, jest człowiekiem, który dostał to za darmo. Nie napracowaliśmy się przyjacielem. Nikt z nas się nie napracował. Ja się na pewno nie napracowałem. Ja to w ogóle nie szukałem Boga. Bóg nie był taką osobą, której ja szukałem. Ja szukałem różnych rzeczy w życiu, na pewno nie szukałem Boga. Eee, a więc wszystko możemy od niego trzymać za darą. Bóg chce też, żebyś był wolny, od mocy demonicznej. I dzisiaj tak naprawdę na naszym spotkaniu skupimy się przede wszystkim na uwalnianiu ludzi, na uwalnianiu każdego człowieka, który będzie chciał być wolny od jakiegokolwiek wpływu demonicznego. Ponieważ głoszenie Ewangelizacji towarzyszy kilka czynników i między innymi jest to uwalnianie od demonów. Nie ma, nie ma głoszenia Ewangelii bez opcji uwolnienia od demonów. To nie znaczy, że my koniecznie musimy zawsze mówiąc komuś o Jezusie uwalniać go, bo taka nie to nie jest prawda. Absolutnie. Chodzi o to, że globalne głoszenie Ewangelii zawsze, zawsze powtarzam, wiąże się z uwalnianiem od demonów, uzdrawianiem z chorób, rozumiecie? I szerzeniem pełnej Ewangelii, czyli ogłaszaniem wszystkiego tego, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. Czyli siebie całej wymiany krzyżowej. Wszystko. pełen pakiet mamy od Boga. To nie jest tylko część, tylko pełen pakiet dotyczący naszego ducha, duszy i ciała. Cała Kolgota zaczęła pracować na naszą korzyść w 2000 lat temu. Jego śmierć, jego zmartwychwstanie, one są dla nas są dostępne do każdej dziedziny życia. Także e, dzisiaj się przede wszystkim na tym skupimy, ale chciałbym, e, żebyśmy najpierw mogli się pomodlić. Tak, proszę, i podziękujemy bo Bogu za ten czas. Ojcze, dziękujemy Tobie za tę łaskę, za to, że my możemy dzisiaj być tutaj razem, że możemy przyjmować rzeczy od Ciebie. Ojcze, dziękujemy w imieniu Jezusa za to, że mamy przywilej no Ojcze, być ludźmi, którzy trwają Tobie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty sprawiłeś, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Że Ojcze, wielokrotnie nie szukaliśmy Ciebie, ale Ty nas znalazłeś. Wywyższamy Ciebie, Święty Boże. Dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej, Ojcze, że możemy trwać teraz przed Tobą. Ojcze, my wieszymy Tobie. Ojcze, wieszymy Tobie. Ojcze, dziękujemy, że w imieniu Jezusa jest zbawienie od grzechów, jest uzdrowienie z każdej choroby, jest uwolnienie z każdego zniewolenia, jest wzięcie przełomu do każdej dziedziny życia. Uwielbiamy Ciebie za to, Boże. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wciąż ten sam i tak jak przed tysiącami lat prowadziłeś swoich ludzi, tak dzisiaj jesteś w stanie dotknąć każdego człowieka i poprowadzić go. Wywyższamy Ciebie, Święty Duchu. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Dziękujemy Tobie, że dzisiaj tutaj jesteś i tutaj będziesz działał. Dziękujemy Tobie za Twoją przychylność dla nas. Dziękujemy Tobie, że nie musimy za to na co zapracować, że nie musimy niczym zasłużyć. Boże jesteś święty Król. Święty Król. Chwała Tobie Jezus. Chwała Tobie Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Jezus. Ojcze, my bierzemy autorytet w tej chwili. Nad każdą demoniczną siłą i ogłaszamy, że żadna demoniczna siła nie ma nad nami władzy. Ogłaszamy czystość umysłu, ogłaszamy klarowność umysłu Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani. Więc ja nazywam się Artur i mam ten zaszczyt należeć do Boga. Powiem Wam krótko tym z Wam, którzy, którzy jeszcze nie słyszeliście gdzieś tego, że przez chwilę o tym ze Jezusa, więc byłem przestępcą, byłem człowiekiem, który totalnie gdzieś kroczył, kroczył drogą zniszczenia. Byłem mordercą. Byłem człowiekiem, który handlował narkotykami i, i wyrządzałem ja bardzo wiele krzywdy ludziom. Byłem w zorganizowanej grupie przestępczej i robiliśmy bardzo duże ubudzenia. Mieliśmy naprawdę dużo pieniędzy, a, a z drugiej strony też mieliśmy duży wpływ na przeróżne dziedziny życia, a na różnego rodzaju ludzi, na różne struktury ludzkie. I Byliśmy ludźmi, którzy krzywdzili innych ludzi. Ja bardzo krzywdziłem. Byłem człowiekiem, który miał drugiego człowieka tak naprawdę za nic. Nie szanowałem drugiego człowieka. W ogóle dla mnie drugi człowiek stanowił ewentualnie jedynie zagrożenie. Albo był takim materiałem, który mogę chcę wykorzystać do własnych celów. I, I to trwało, i trwało, i trwało. Oczywiście to, to, to też nie było tak, że byłem jakimś przestępcą, który, który nie był pozbawiony jakichś deficytu, byłem pełen deficytu. Byłem człowiekiem, człowiekiem, który uważał siebie za gorszego od innych. Tylko ja po prostu nauczyłem się zakładać taką maskę na siebie. Ja, ale właśnie kiedy, kiedy często wśród młodzieży działałem, pracujemy w szkołach, robimy profilaktyki do spraw zachowań językowych, to my właśnie mówimy o młodzieży przede wszystkim e, o tym, że, że, że są nieprawdziwi że mają te maski od małego zakładane. Ja miałem taką maskę, maskę twardziela, tak naprawdę nie byłem żadnym twardzielem, tylko byłem zalechnionym jakimś tam e, człowiekiem, który, e, który robił wszystko, żeby się go bawił. Chciałem, żeby się nie bał. Bo jak się, wiesz, jak się ktoś nie mm. boi, no to ty się nie boisz. No, bo już, jak ty steroryzujesz kogoś, no, no to ty nie będziesz steroryzowany. To taka jest zasada wiesz, pierwszego ataku. Więc jakby też to towarzyszyło mojemu życiu i jakby Z czasem jakby to się stało stylem mojego życia. A kochałem też pieniądze. Pieniądze dla nich były Bogiem. Mogę powiedzieć to w tej chwili. Byłem człowiekiem, który, a, któremu bardzo zależało na tym, żeby mieć dużo pieniędzy, żeby prowadzić to ostatnie życie. To też było związane z tym, że e, e, mój ojciec był alkoholikiem, że ja nigdy nie miałem jakiegoś dobrego, fajnego życia. Tylko to było zawsze życie, które było pozbawione wielu rzeczy. Pozbawione też materialnych, wielu materialnych rzeczy. Nigdy nie miałem fajnych ubrań, nigdy nie miałem e, Fajnego mieszkania, ojciec wszystko przepijał, wynosił z domu. I, i, a, a też byłem potwornie odrzuconym człowiekiem. Czyli było to odrzucenie we mnie straszne. Nie miałem autorytetów żadnych, bo kiedy potrzebna mojego ojca, to trudno mi było w ogóle pojąć, że e, na, na tym świecie mogą być jakieś autorytety. Tylko najwyższym autorytetem tak naprawdę jest ojciec dla człowieka. Bo taka jest prawda. Ja nieraz mówię, że ten świat, jego główny problem polega na tym, że jest deficyt ojcostwa że ojców nie ma tutaj, wiecz. ojcowie, w ogóle normalni ojcowie, którzy prowadziliby tą ziemię, tak? Ale nie ma takich ojców. Nie ma, bo ja mówię, nie każdy facet to w ogóle jest mężczyzna, taka jest prawda. Nie? A nie każdy mężczyzna to jest ojciec, bo to nie jest sztuka. Gdzieś na włodzi dzieci, narobić dzieci, sztuka jest dzieci wychować. I sztuka dać im przykład, dać im wzór. Ja takiego wzoru nie miałem. nie Nienawidziłem mojego ojca, mam 15 lat chciałem go zabić w ogóle, miałem taki zamysł, żeby tam handlę, bo strzaskam głowę sprawy sprawę na zawsze. A potem popełnię samobójstwo. Taka, takie, takie myśli miałem. E, a więc byłem też człowiekiem pełnym deficytu, pełnym potrzeb wewnętrznych. E, I kiedy, e, kiedy w wieku 17 lat zamordowałem człowieka e, i trafiłem do więzienia, to e, a, a mój ojciec się opamiętał, w tym czasie przestał pić, i nastąpiła jakaś interakcja, zacząłem go, zacząłem go najpierw lubić, a, a potem, potem go pokochałem ponieważ zobaczyłem, że, że, że, że on robi wszystko w tej chwili, żeby, żeby pomóc mi. Ojciec zarabiał dobre pieniądze, bo potrafił to robić. Kiedy, kiedy przestał bić, to stał się naprawdę fajnym, fajnym takim człowiekiem, że tak powiem, biznesu można powiedzieć, bo założył swoją firmę tykarską i zarabiał naprawdę dobre pieniądze. I ładował je wszystkie we mnie. Wyciągnął je z tego więzienia po, po niecałych w sumie trzech latach. Nie będę tego, że tak powiem, opowiadał szczegółowo. A, a miesiąc przed moim wyjściem na warunkowe, które mi kupił, Generalnie e, zginął w wypadku samochodowym. Czyli tak naprawdę gdzieś runęło we mnie a wszystko to, co do tej pory gdzieś nawet powstawało już przez te trzy przez lata mojego pobytu w więzieniu. Wyszedłem, kradłem dalej, e, jakby zakładałem te kolejne maski na siebie, trafiłem drugi raz do więzienia za napad z bronią, więc groziło mi już tutaj z 10 lat. Kolejne 5 lat miałem w zawieszeniu, bo w konsekwencji tylko 8 lat zostałem za zabójstwo. I, i, I trafiłem na recydywę, poznałem prawdziwych przestępców, bo ci, którzy naprawdę potrafili mieć kasę. Potrafili mieć kasę ci ludzie. Oni po raz pierwszy mówili mi o pieniądzach, dużych pieniądzach. I, i, to, i to też, y, y, wiecie, pieniądze we mnie wywoływały takie poczucie bezpieczeństwa. Że ja wiedziałem, że człowiek mający pieniądze, to jednak jest ten człowiek że To daje siłę, to daje jakąś taką, wiecie, władzę też. I, i, i oni mówi, mówili mi o tych rzeczach, a kiedy wyszedłem, po kolejnych trzech latach pobytu w tym więzieniu, wyszedłem też, e, ponieważ e, m, zrobiłem, e, zrównowałem sobie zdrowie, żeby wyjść z więzienia. Zrównowałem sobie zdrowie. Na początku tego wyroku, tego drugiego właśnie, złamałem sobie szczękę, a następnie robiłem sobie zastrzyki w twarz, żeby spowodować nowotwór. Zrobiłem sobie nowotwór, zatoki szczękowo-twarzowy tutaj. E, Wstrzykuję różne substancje chemiczne sobie w mięsie. I przez, przez te trzy lata różnych tam perturbacji oni mnie wypuścili na wolność, ponieważ doszli do wniosku, że zagraża to mojemu życiu, że mogę umrzeć po prostu, więc wypuścili mnie. Zacząłem się kontaktować z tymi przestępcami, zacząłem handlować narkotykami, zacząłem naprawdę zarabiać pieniądze, zacząłem wyłudzać pieniądze z banku, zaczęliśmy organizować ludzi, organizować, że tak powiem, grupy różnego rodzaju, funkcjonować sobie, typu światło coraz silniej. E, uzależniłem się od narkotyków bardzo szybko. Myślałem, że to się nigdy nie stanie, ale uzależniłem się od kokainy. A umierałem trzykrotnie od kokainy. Stawało mi serce, gdzieś tam e, wykańczałem się. E, wyrok był na mnie wydany w międzyczasie przez, przez grupę przestępczą konkurującą. Chciano porwać e, Agatę, moją żonę obecną, naszego synka. Mieliśmy bardzo dużo różnego rodzaju e, trudnych rzeczy. Poruszyliśmy się z bronią wszędzie w różnych miejscach. Było to, e, byłem, że tak powiem, strzętkiem nerwów. Chodziłem w, jakimś, w depresji, w jakichś takich e, w ogóle stanach, e, no bardzo trudnych stanach, nie? E, i, a, Ale ciągle miałem pieniądze. Potrafiłem te pieniądze mieć. Te pieniądze się mnie trzymały, jakby, nie? E, I i, i prowadziliśmy takie wystawne życie, dobre życie. Życie, które, którego można było pozazdrościć, gdzie, gdzie wielu naszych, naszych znajomych, nasza rodzina zazdrościła nam tego, że podróżowaliśmy, fajnie um, i potem trafiłem trzeci raz do więzienia i tam, i tam e, po raz trzeci jak trafiłem w, roku, w, w 2001 roku na krótki wyrok 10 miesięcy wtedy trafiła w moje ręce Biblia a, i wtedy po raz pierwszy e, dowiedziałem się w ogóle z tej Biblii, że jest Bóg, że On jest że On istnieje, bo tutaj ponoważam, że Bóg nie istnieje, że Bóg jest tylko wytworem jakby wyobraźni jakby społecznej jest jakaś historia, ale to jest coś tam, jakaś kultura, tak? Że każdy naród ma swoją kulturę. My mamy taką kulturę, Arabia Saudyjska ma inną kulturę i nie mają inną kulturę. Dla mnie to było to, tak? Żyjemy w tej kulturze, więc no w tej kulturze też mamy jakiegoś tam Boga, którego tak naprawdę nie ma, ale mamy taką swoją baśnię, tak? A tutaj się po prostu czytając Biblię, znudząc, znudząc, czytając dowie, dowiedziałem się, że jest Bóg, że jest Bóg, a bo tylko Bóg ja przeczytałem to. Że On mnie kocha. Mnie. I wiecie, ta świadomość, że Bóg mnie kocha, doprowadziła mnie do, do, do miejsca, że ja, że ja zacząłem szukać. Ja zacząłem szukać tego Boga, bo ja się, ja się dowiedziałem, że On jest, ale ja go nie znałem. jeszcze. Jakby nie miałem żadnego, żadnej relacji z tym Bogiem. On był dla mnie. Już, ja już że jest, ale On w ogóle nie był dla mnie. Gdzieś był, gdzie nie wiem. I zacząłem rozpaczliwie tego Boga szukać. Szukałem go przez kilka miesięcy, zwerdowałem Biblię, chodziłem na spotkanie takie misjonarskie, gdzie tam na wszech chodziłem, w różne miejsca chodziłem i jakby cały czas próbowałem znaleźć, znaleźć tego Boga. I kiedy kilka miesięcy przed wyjściem moim pojechałem do sztubu, do Zakładu Karnego, gdzie tutaj w ogóle nie powinienem właściwie chyba być, nawet z perspektywy prawnej, bo to za mały wyrok miałem, żeby tam pojechać, umiem to w ten sposób, no, ale wywieźli do tego sztuku. I tam, w małej, dwuosobowej celi, postanowiłem przeczytać Biblię od początku do końca i, i, i zrobiłem sobie taki, taki, taki rekonesans wewnętrzny, że mówię a albo ta książka jest jednak nieprawdziwa, albo to jest nieprawda i to jest kłamstwo jakieś, zbiorowe kłamstwo, jest jakaś histeria zbiorowa albo ja, albo moje życie to jest, to jest dramat jakiś. I również takie rozdzielenie nastąpiło we mnie i mówię, ja muszę to na pewno wiedzieć. Oczywiście zacząłem podważać nawet to, co myślę, zacząłem podważać to, że ten Bóg jest nawet już. Mówię, to, to zacząłem nawet myśleć, że ja mam jazdę po kokainie, jakąś religijną jazdę mam. Zobacz, wybrałem tyle, tyle czasu tą kokainę, teraz nie biorę, ale e, wiesz, okazało się, że, że nawet jakby też zacząłem książki nawet czytać o tym, czyli, i, i okazało się, że to no, tak nie działa, te zejście kokainowe no, no, wiesz, że tyle miesięcy, żebym ja miał takie jakieś jazdy, no ale zacząłem czytać tą Biblię i i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, ser się to sam w celi, w ogóle, że, że, że po prostu ja potrzebuję powiedzieć coś temu Bogu, porozmawiać z nim. Ja już jakby bardzo mi się zrobiło źle wlecznie. Chciałem się pomodlić. Natomiast w ogóle nie wiedziałem, jak się mam pomodlić. Wiedziałem, że to nie jest kwestia już powiedzenia, młodzie nas, zdrować Mario czy jakieś tam modlitwy, bo wiedziałem, że to nie to jest, że to, to nie. Czytając tą Biblię, ja się zorientowałem, że Bóg to jest osoba. I on chce mieć relacje z osobami, takimi jak ja i ty, <grych> czy z ludźmi. Czy ta, ta relacja to jest dla niego istotna sprawa. Ja się w ogóle dowiedziałem, że on stworzył ludzi, żeby mieć z nimi kontakt, żeby być z nimi. Wiecie, to był, był szok dla mnie. Ty stworzył Bóg człowieka, żeby z nim być w ogóle. Żeby z nim przebywać. No więc, cóż, co, co, co, co za, to, wiesz, to we mnie uderzało jak objawienia potężne. Czy ten Bóg jest. Po pierwsze, po drugie, ten Bóg to on mnie kocha. Ma dobre. Jak dla mnie kocha, to było w ogóle takie pojęcie, którego ja bardzo, ja bardzo mało rozumiałem, o co chodzi w miłości. Rozumiałem trochę, <try> trochę. Te trochę to było dla mnie za dużo nawet. Ale, ale, ale wiesz, ale on mnie kocha, czyli Jemu zależy na mnie. Jemu zależy na mnie. A słuchajcie, a w ogóle na to no nie zasługuje, żeby mi zależało. Dla mnie, dla mnie trzeba było zasłużyć na mnie jest takie pytania zaczynamy, kochasz mnie? Kocham. Dlaczego Ty mnie kochasz? Dlaczego Ty mnie kochasz? No, dla niczego Ty mnie kochasz. A za co Ty mnie kochasz? No, za nic. Wiesz, to, to, to, to, to gdzieś we mnie uderzało? Aha, on mnie kocha i teraz ja odczuwam potrzebę, że ja muszę z nim porozmawiać, bo skoro on już jest i on mnie kocha, to ja muszę mu coś powiedzieć. Ja muszę coś zrobić z tym. I uklęknę na podłodze, i, i pogodniłem się po prostu do niego. Pierwszy raz w życiu. Powiedziałem do niego. Powiedziałem, ty jesteś taki święty, taki, taki czysto, był tam jest niedostępny. A, a ja, a ja nie umiem się nawet pomodlić do ciebie. Nie mam. He, ja nie wiem, co mam zrobić. Nie umiem żyć. I płakałem. Po, po, po prostu płakałem. Ja na tych kolanach płakałem i widziałem swoje życie jako jedną wielką porażkę. Wiecie, różne rzeczy, grzechy pochłoniłem Różne rzeczy, ale to nie było tak, I tak ja widziałem te grzechy ja widziałem te prostytutki, różne, te różne rzeczy ale to był taki jakby jeden ciąg obrazowy ale, ale, to, ale to wszystko mieściło się w pewnym jednym ciężarze wielkim jakby, jakby jeden ciężar jeden ciężar I ja widziałem, ten ciężar to jest coś co mnie trzyma tu na ziemi a ten Bóg jest gdzieś daleko w niebie ja, ten, to był jeden wielki balast to było te całe moje życie ja powiedziałem po prostu, przepraszam Cię, przepraszam Cię za wszystko, za wszystko Cię przepraszam. Ja, ja nawet nie wymieniłem, że Cię przepraszam za morderstwa, za jakieś te rzeczy, bo to tak, powiem, że to Cię wtórne dla mnie zrobiło. Ja mówię, Wielki ciężar, który mnie po prostu, o, który mnie obciąża. Ja powiedziałem, przepraszam Cię za to moje życie. I płakałem. I, i wtedy e, poczułem obecność, obecność czyjąś w celu. Leżałem na podłodze, skulony e, i bałem się pod niej wzrok, obawiając się, że kogoś zobaczę. Wiedziałem, że jak kogoś zobaczę, to, to nie wytrzyma moja psychika. Miałem tak napiętą psychikę, że wiedziałem, że mnie to nie wytrzyma, Nie wiem co się wydarzy. Jeszcze wielu ludzi wariuje w niezie. Wariują. Dużo, dużo u mnie samobójstwa. Mm bałem się, że, że, że nie, nie wyrobię psychicznie pe, pe, pe, pe, pe, pewnego nacisku. Rozumiesz? A że to jest skrajnie prawdziwe to, co robię, czułam teraz. Wiedziałem, że nie mam żadnej jazdy, rozumiesz, wiedziałem, że to jest skrajnie prawdziwe. I usłyszałem po raz pierwszy głos gdzieś w sobie. Wiesz, ja różne głosy w życiu słyszałem, ja LSD brałem, e, rozumiesz, różnego rodzaju narkotyki i te głosy, one, one zawsze były, to były różne rzeczy, które się robiły w mojej głowie, miałem różne jazdy, ale po raz pierwszy po słyszałem właśnie ten głos, który był totalnie inny głos. To było coś, jakby zupełnie inna osoba mówiła do mnie, a ja to słyszałem. Ja nie wiedziałem. Ja nie słyszałem fizycznie jakiegoś głosu. Nie Natomiast wewnątrz we mnie to brzmiało jak dzwon. Umarłem zamiast ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. I wiesz, ten ciężar puścił mnie w tym momencie. Ja, ja, Okazało się, że ja nie mam tego ciężaru. Nie nie mam Ja wstałem z kolei. Ja wiedziałem, że jestem innym człowiekiem. Jestem innym człowiekiem. Innym człowiekiem. Kolega taki, co był no, na świetlicy, e, przyszedł. Ja siedziałem tak na łóżku. I on podszedł do tej celi i mówi, co ci się stało, co ci jest? Ja mówię, Boga spotkałem. A on mówi, gdzie? Ja mówię, tu. A on mówi, jak Boga Bo Już 7 lat się nie Boga. Jak mówi Boga spod kraju? Ja mówię, nie wiecie tak, bo mi czytałem to Biblię i mi się tak zrobiło, A on mówi, ja też chcę tak. A on usiadł mnie, ja też tak chcę. To była pierwsza Ewangelia, to się zgłosiłem. Pierwszej osoby. Ja mówię, co mam zrobić, on mi się pyta. Ja mówię, nie wiem, co masz zrobić, mówię, też czytaj, może tak się zrobić. A nie, mi się tak zrobiło. Potkałem Boga. Wiesz, ja się tam narodziłem na nowo. Ja się dopiero później dowiedziałem, że to było nowe narodzenie. Że to było Nowe Narodzenie, że mój Duch się narodził do Nowego Życia. Że powstała we mnie potężna akcja. Że coś się wydarzyło we mnie. Ja tego nie umiałem nazwać. Ja dzisiaj umiem to świetnie nazwać, ja umiem o tym nauczać ludzi. Ja umiem przekazać pewne rzeczy. no Wtedy nie umiałem przekazać tego żadnej mierze. A to było Nowe Narodzenie. Wiecie... Nowe Narodzenie to jest coś, co jest jakby nakazem Bożym dla każdego człowieka, krótko powiedziawszy, każdy człowiek tutaj na ziemi ma za zadanie narodzić się na nowo od Bożego Ducha. Jeżeli człowiek tego nie zrobi, to pójdzie do piekła. Wiecie, do piekła się nie idzie dlatego, że się ma grzechy jakieś ciężkie. Nie. Nie. Oczywiście te grzechy się ściągają do tego piekła, tylko to, to nie jest jakby główny temat. Główny temat jest taki, że człowiek tutaj na ziemi albo chce się pozbyć tego balastu, albo się nie chce pozbyć. I to to jest problem. Nowe Narodzenie polega na tym, że my pozbywamy się balastu grzechów tu na ziemi, w innym miejscu my nie jesteśmy w stanie się go pozbyć. Rozumiem? Ludzie wymyślili sobie jakieś tam czyste, jakieś tam inne rzeczy. To są, to są dogmaty wprowadzone przez setki lat później, zanim w ogóle e, e, od, od, od, od pójścia Jezusa Chrystusa do nieba. Ludzie próbowali ratunek jakby sobie znaleźć, rozumiem? Tu sobie wymyślili jakiś tam sobie wymyślili jakieś no, religie. Prawda jest taka. Prawda jest taka jak w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, kiedy Nikodem porządny, zaznaczam porządny człowiek, bo ja to byłem nieporządny człowiek. Ale to porządny człowiek przychodzi do Jezusa. Rozumiesz, członek Sanhedrynu e, e, z, z, z kraju faryzeusz, po prostu facet, po prostu wiesz, elegancki, pod każdym względem. Starszy, wiekowy człowiek, który naprawdę ma dobre życie i można z niego brać przykład. Taki wzór moralny. Przychodzi do Jezusa, przychodzi do niego w nocy, ponieważ Jezus jest totalnym rewolucjonistą, totalnym wywrotowcem. Jezus wcale nie jest osobą atrakcyjną bo społecznie. A politycznie to w ogóle nie, a religijnie tym bardziej. To jest rewolucjonista, on przychodzi i w ogóle na wszystko do góry rogami. Oni mają piękną synagogę, oni mają fajne ofiary, oni mają taki klub. Oni mają Sanhedrin, oni tam się spotykają, przepychają się na te słowa, sadyceusze, faryzeusze, cała ekipa. Wszyscy jadą na a wiesz o co chodzi i naprawdę jest super. Mają wspólnego wroga, są też dla siebie wrogami. Są pobożni, poszczą po dwa razy w tygodniu, chodzą w pięknych szatach. To w ogóle rebelka. Żyć nie umierać. Jezus się chodzi. I wywala im do góry wszystko. I wchodzi do ich pięknej synagogi, i bierze baty i wszystkich leje tym batem. I oni mają tutaj no, piękne rzeczy, jakieś No Rozumiesz o co chodzi? O tak jak odpustowe. <laughs> handlują tego. I oni wywalają to wszystko wie. Ja będę, nasza córka ostatnio oglądała to e, film o Panu Jezusie, jak on tam właśnie wywala w tej świątyni i to wszystko nam winno. Z tej strony tego nie znałam. <śmiech> Wiecie? Ja mówię: No, zależy tylko. Prawda jest prawda. Tutaj jest, Jezus jest rewolucjonistą, Jezus jest osobą kontrowersyjną, Jezus jest osobą, która naprawdę przynosi problemy różnego rodzaju. A komu przynosi? Wszystkie przynosi problemy. Problemy Rzymowi, tak? problemy kapłanom izraelskim, w ogóle, a, wszystkim, nawet tym ludziom na ulicy przynosi problemy, bo on wychodzi do tych ludzi i mówi im prawdę. I on fali prawdę prosto z mostu wszystkim. W dodatku w ogóle nie zachowuje się w taki sposób godny, bo się przemieszcza po różnych dziwnych miejscach. Nazywają go przyjacielem żarłogów, pijaków w ogóle, prostytutek, rozumiesz? Z jednej strony jest niesamowitym, niesamowitym autorytetem, niesamowitą postacią, nie ma na niego haka, on się buja po jakichś kryminogennych terenach, Rozumiesz? To w ogóle nie rewolucjonista, wiesz, totalnie, wiesz, gość, który, który jest ponad systemem. I teraz Nikodem, który jest w systemie i w tym systemie naprawdę dobrze jest ustawiony, on przychodzi do tego Jezusa w nocy i mówi do mnie coś go kręci w środku tego Nikodema. Coś mu nie daje spokoju, rozumiesz? To coś kurcze jest na rzeczy. A to naprawdę fajny fakt. że ja on przychodzi do Jezusa i mówi tak, panie, wiem, że ty przyszedłeś od Boga. Nikt by bowiem nie mógł takich cudów i znaków czynić, gdyby od Boga nie był. Czyli on jakby przyznaje to, że on widzi to, że Jezus jest od Boga. Że on jeszcze nie wie, że Jezus jest Bogiem, bo nie wie, że to ten wielki jak wejście na siebie tutaj w ogóle wciela. Się w Bendajewie urodził, się kręci po ziemi. Rozumiem, do tego jeszcze nie wie, bo to jest objawienie głębsze. Tak, ale on wie, bo wiemy, że przede wszystkim od Boga, ty jesteś zupełnie inny. Weźcie, święty. Podstawowe znaczenie, jakby tłumaczenie słowa święto oznacza inny. Ty jesteś inny. Jakiś inny jesteś. Tak? Jezus, ale zobaczcie, Jezus w tym momencie w ogóle, on, on go nie klepie po plecach, nie mówi, Nikodemie, w porządku. Super, że to zauważyłeś. Zapraszam cię do mojego klubu, zostań trzynastym apostołem, lecimy do przodu. Prawda? Jedno ja do niego mówi te kluczowe, bardzo silne słowa. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. I on jest wszędzie. on przestrzega przykazań. Wiesz o co chodzi? W jednym ma te dziesięć przykazań i te sześćset tam ileś przepisów rapidistycznych. On jest w tym najlepszym. Bo gdyby nie był jednym z najlepszych, tak, to by nie siedział w zarządzie Sanhedrinu. Rozumiesz? On ma świadectwo życia. Jest na pewno dobrym mężem. Jest dobrym ojcem. Bo tylko tacy ludzie byli w stanie tak funkcjonować.